Program drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy minęła godzina 18. Jazzowy Klub Dwójki Dobry wieczór, przed mikrofonem Andrzej Zieliński, kłaniam się nisko i zapraszam do godziny 19. W te 60 minut, które przed nami, postaramy się okrążyć świat i wrócić z powrotem do Warszawy. Będziemy i w Libanie, i w Turcji, będziemy na Mazowszu, oczywiście w Nowym Jorku, bo to audycja jazzowa, ale też i chociażby w Kolumbii. Jednocześnie dziś słuchać będziemy muzyki nagranej przez polskich artystów. Jak to możliwe? Jak uda nam się zjechać cały świat, nie ruszając się z Nadwisły? O tym za chwilę. Na razie podróż może nie geograficzna, a podróż w czasie. Przenosimy się do XVI wieku, Wacław z Szamotu i przetwarzana przez wielkich tego świata modlitwa, gdy dziadki spa, spać idą, czyli już się zmierza. Głosu nie da się pomylić z żadnym innym. Anna Maria Jopek, zwielokrotniona w sposób studyjny, powiedzmy, ale właśnie w tym charakterze swojego nagrania, nawiązuje do wielogłosowości dzieła Wacława z Szamotu. Anna Maria Jopek zdaje się, że w swoim środowisku naturalnym czyli na pograniczu, tam gdzie czuję się najlepiej, na pograniczu polskiej tradycji, muzyki jazzowej, muzyki poważnej, ludowych wpływów i pewnego rodzaju, nazwijmy to, aury tajemniczości, która przenika jej nagrania. To fragment płyty Polanna z 2011 roku. Bardzo lubię ten album, ale chętniej... Chętniej, szczerze mówiąc, sięgnąłbym przy okazji, dla której pojawia się nazwisko Jopek na naszej antenie, po płytę z 2026 roku. Tyle, że takiej płyty nie ma. A bardzo bym chciałby była, bardzo bym chciał płyta z przedsięwzięciem, z którym od dłuższego czasu koncertuje Anna Maria Jopek, w końcu pojawiła się, w końcu urzeczywistniła się. I można byłoby ją nie tylko kupić, ale też jej zaprezentować państwu na antenie. Myślę o jej zwrocie, myślę o zwrocie Anny Marii Jopek w jej karierze, a może nie zwrocie, a powrocie do jazzu. Myślę o współpracy z pierwszą trąbką w Rzeczpospolitej, mistrzem Piotrem Wojtasikiem. Duet nie tylko sceniczny współpracuje od dłuższego czasu, a nagrań jak nie było, tak nie ma. Zadaliśmy sobie więc w sekcji jazzowej dwójki pytanie, co możemy z tym zrobić? I pomysł był prosty jak drut. Po prostu zaprosić Annę Marię Jopek i Piotra Wojtasika do dwójki, by każdy z państwa mógł usłyszeć ich muzykę, nie tylko w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ale też i na naszej antenie. Udało nam się to, sukces gwarantowany. Koncert odbędzie się 26 kwietnia. Ale z tym wiąże się zarówno dobra, jak i zła wiadomość. Zacznę od tej złej, bo biletów na ten koncert 26 kwietnia, czyli w przyszłą niedzielę, nie tą, która będzie tylko kolejną, już nie ma. Nie ma biletów, wczoraj jeszcze były, a dziś, jak sprawdzałem dwie godziny temu, ostał się ostatni. Biletów nie ma i to jest dwa wiadomość, a dobra jest taka, że ja mam bilety dla Państwa. Bilety mogą Państwo ode mnie otrzymać pisząc na adres mailowy radio.pl Od razu mówię, że udało mi się wywalczyć tylko dwa bilety na dzisiaj dla Państwa, więc proszę się śpieszyć albo uzasadniać w odpowiedni sposób bardzo kreatywny to, dlaczego Państwo akurat chcieliby otrzymać bilety na koncert. Anny Marii Jopek i Piotra Wojtasika i ich zespołu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. A w tym czasie, skoro nie mamy jeszcze nagrania Anny Marii Jopek i Piotra Wojtasika, to proponuję Annę Marię Jopek z Bramfordem Marsalisem. do mnie nie zajadą, bo nie mam posagu nie, nie, mam choć nie mam posagu ani swego domu jeszcze w ma. To, No wiedziałem, no Mówić Bramforda Marsalisa, żeby ten utwór ludowy wykonał z Anną Marią Jopek. To musiała być wyższa szkoła jazdy. Właśnie współpraca Anny Marii Jopek z Bramfordem Marsalisem. Płyta ulotne to nie jedyny utwór o ludowym charakterze, który ten Bramford Marsalis wykonał w tamtym czasie, gdy nagrywał album z Anną Marią Jopek, ale w ogóle zainteresowanie Bramforda Marsalisa polską muzyką ludową sięga wstecz i to dużo, dużo wstecz, bo gdy po raz pierwszy pojawił się w Polsce, to były lata bodaj 80. na festiwalu Jazz Chambery, to wówczas właśnie poprosił o to, by przyjaciele z Polski, którzy zaprosili go na ten festiwal, jego jego brata, jako młodych amerykańskich muzyków, przynieśli mu trochę płyt winylowych z Polską Muzyką Ludową. Od tej pory był no, zakochany, to może zbyt duże słowo, ale zafascynowany mu Polską Muzyką Ludową i tą fascynację mógł pokazać właśnie na płycie Ulotnem z Anną Marią Jopek. Zapytałem jakiś czas temu Bramforda Marsalisa, gdy miałem okazję z nim rozmawiać właśnie o współpracę z Anną Marią Jopek w kontekście jego innej współpracy, w kontekście jego nagrań z Kurtem Ellingiem, z innym wokalistą i chciałem dowiedzieć się, co wyróżniało tych dwoje artystów, tych dwoje wokalistów. We'll teraz e, słuchamy. Dorota Piotrowska opowie o tym, jak powstawała płyta Voices of Human Consciousness, którą nagrała z wieloma, wieloma artystami z całego świata. Między innymi z Hildegun Oyset, czyli norweską trębaczką, która jak za chwilę Państwo usłyszą gra nie tylko na trąbce, ale i na tradycyjnym norweskim rogu.